Słowa nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, to nieprawda prawda, prawda Tajna historia Polski. Witam Państwa, Olga Braniecka w cyklu Tajna Historia Polski. Goszczę dziś historyka z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan profesor jest badaczem komunistycznych struktur aparatu represji w Polsce, a także podziemia niepodległościowego na Dolnym Śląsku w latach powojennych. Spośród publikacji licznych i bardzo interesujących wymieniłabym listy do Bieruta, czyli prośby o ułaskawienie z lat 46-56 publikacje poświęcone palestrze i sądownictwu na usługach reżimu komunistycznego. Poza tym pan profesor napisał książkę Straceni na Dolnym Śląsku, też w latach powojennych, Twarze Wrocławskiej Bezpieki, a także napisał książkę o konspiracji w krótkich spodenkach, czyli o, o ruchu oporu wśród najmłodszych. Ostatnią pańską publikacją był pierwszy tom dzieła większego pod tytułem Rola oficerów sowieckich w aparacie bezpieczeństwa PRL, czyli Aparat bezpieczeństwa w Polsce, kadra kierownicza, tom pierwszy i będzie to rzeczywiście fundamentalne dzieło źródłowe na temat tego, co wyczyniali komuniści w mundurach w Polsce bezkarnie, jak zajmowali się na wielką skalę wychowywaniem kadr przyszłych, w przeświadczeniu, że kiedyś trzeba będzie Ustąpić fizycznie miejsca Swoim wychowankom NKWD Szkoliło kadry Do wzięcia za gardło Polaków I można powiedzieć, że z ogromne sukcesy Pedagogiczne odniesiono Z tym, że co mnie uderzyło Pierwsza właściwie taka szkoła w Mińsku Białoruskim została otwarta w 1940 roku. Panie profesorze, jak to było z tymi szkołami? Przykład, który pani przywołała tutaj, a więc szkolenia kadr bezpieczniackich dla przyszłej Polski. Myślę tutaj o Gorki, myślę tutaj o Mińsku, myślę tutaj o Kujbyszewie. Pokazuje, jak bardzo sowieckie służby specjalne i te cywilne i te wojskowe realizowały dalekosiężne plany związane z przyszłością Europy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w roku 1944 armia sowiecka wkroczyła na dawne ziemię Rzeczypospolitej, to mamy oto taką sytuację, kiedy Sowieci mieli już przygotowaną dość liczną grupę byłych obywateli polskich, którzy zostali przeszkoleni na specjalnych kursach, a potem ci ludzie odgrywali ogromną rolę w bezpiece Polskiej, myślę tutaj o resorcie bezpieczeństwa i dźwiny, publicznego, i myślę tutaj o Ministerstwie Bezpieczeństwa, ale również o Głównym Zarządzie Informacji i terenowych strukturach obu mm -hmm. tych instytucji. Trzeba powiedzieć, że w bardzo stosunkowo krótkim czasie przeszkolono kilkaset osób, które te osoby następnie pełniły kierownicze stanowiska w tym resorcie. Mniej więcej do jesieni 1945 roku mamy w Polsce taką oto sytuację. Kiedy armia sowiecka sprawuje kontrolę na zajętym przez siebie obszarze, instalowane są te cywilne władze komunistyczne, tam gdzie jest to możliwe, mianuje się na stanowiska kierownicze tych przeszkolonych na kursach specjalnych w Związku Radzieckim i szkoli się nowe Kadry. Kiedy mówimy tutaj o Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, i kiedy mówimy o Głównym Zarządzie Informacji Wojskowej, to musimy wiedzieć, że najwyższe stanowiska, szczególnie w Głównym Zarządzie Informacji, aż do lata, do sierpnia 1945 roku w 100% zajmowali wyłącznie oficerowie sowieccy, dwóch pierwszych oficerów a więc Fejgin i Zadrzyński, yy, dwa i pułkownicy, zajęli te stanowiska dopiero w sierpniu 1945 roku. Trzeba też powiedzieć, że do 1956 roku oficerowie sowieccy, gdybyśmy sumowali łączną tą liczbę, oni stanowili ponad 54% kadry kierowniczej Głównego Zarządu Informacji Wojskowej. Mówię o tym po to, żeby uzmysłowić Czym był główny zarząd informacji i te struktury terenowe? Była to najbardziej sowietyzowana struktura. W oparciu o materiały, które w tej chwili są w posiadaniu Instytutu Pamięci Narodowej, możemy powiedzieć, że tą liczbę Sowietów, którzy pracowali w głównym zarządzie informacji w tych strukturach terenowych, możemy dzisiaj dosyć precyzyjnie określić. Dane mówią, że to jest 2002. Osoby. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o dwóch tysiącach, nie o dwustu, nie o dwudziestu, o dwóch oficerów, większości oficerów i podoficerów sowieckich, którzy zajmowali tutaj kierownicze stanowiska. Musimy pamiętać, że na najwyższych stanowiskach oficerowie sowieccy przebywali bardzo długo, aż do połowy lat 50. a jak bardzo ważną pełnili rolę, niech świadczy fakt, że posiadali swoją agenturę, w najbliższym otoczeniu na przykład marszałka Roli Rzymierskiego. Widziałem swego czasu taki dokument, birotomowy, dokument, który zawiera raporty pisane przez agenta na usługach Witalia Puszkowa. To jest jeden z Sowietów zatrudnionych w informacji wojskowej. Byłem zdziwiony, jak bardzo dokładne są te informacje. Okazuje się bowiem, że... Marszałek Polski, Rola Mierski był człowiekiem, o którym każdym kroku wiedzieli Sowieci, jaki odebrał telefon, od kogo o tym rozmawiał, nawet od kogo otrzymał kartkę z życzeniami imieninowymi. Jeżeli dodamy do tych informacji fakt następujący, że do lata 1945 roku osobistą ochronę Gomułki, ale też Bieruta, ale też osóbki Morawskiego, pełnili żołnierze z szóstego zarządu wojsk NKGB, które podlegały Selivanowskiemu. Mamy przed sobą obraz podległości, który wówczas funkcjonował w Polsce. Twórcą głównego zarządu informacji wojskowej był w niesławnej pamięci generał Iwan Sierow według którego pomysłu i którego rękami właściwie porwano 16 przywódców Polski Podziemnej, z których część nigdy nie wróciła, a reszcie złamano życie. I ten pomysł powstał, rozumiem, już właśnie w 1940 roku w tym Mińsku, w Aleksandryjskiej i Aleksandrowskiej Szkole NKWD, tak? Jak się to nazywa? Iwan Sierow przede wszystkim jest to człowiek, który jest uważany za twórcę polskiej bezpieki. To on spowodował, że kształt tej bezpieki, przynajmniej w początkowym okresie był taki, a nie inny, że kadry tej bezpieki były odpowiednio przez niego dobrane. Iwan Sierow był również tym pierwszym sowietnikiem, a więc doradcą, był tą rolę, doradcą, głównym doradcą sowieckim mhm. w Polsce. To była bardzo ważna, niezwykle ważna funkcja, dlatego, że nie tylko on sam, ale Podlegli jemu oficerowie, byli umieszczeni w newralgicznych strukturach władzy i aparatu bezpieczeństwa, co powodowało, że nie tylko, że mieli kontrolę nad tym, co się działo w kraju, ale również inspirowali poszczególne działania. Te działania, które były wymierzone przeciwko podziemiu, to są sprawy na przykład wyborów w Polsce, ale byli oni obecni przy wszystkich najważniejszych decyzjach, łącznie z tym, czy aresztować go Gomułkę, czy nie, kiedy, jak zrobić, żeby proces biskupa Kaczmarka był odpowiednio wyreżyserowany i nagłośniony. Jak, jakie inne procesy należy zrobić, kiedy je przeprowadzić i jakie nadać temu nagłośnienie. No, Rola Rzymierski też przecież był aresztowany i Kuropieska był aresztowany i byli agenci celni, podsadzeni oczywiście, którzy donosili właśnie tym władcom w sowieckich mundurach. Rozumiem, że cała bezpieka i cywilna i wojskowa po pierwsze była a przynajmniej w pierwszym etapie, bo to chyba najprostsze, kalką sowieckiej, prawda? Przeliżoną bo tak na... być. Inaczej być nie mogło, bo oni tak. to sprawdzili już. na no, taki, stan bezpiece ówczesnej wpływ miał z pewnością fakt, że komuniści w Polsce nie posiadali społecznego poparcia. W związku z tym, że nie mieli społecznego poparcia, nie mieli kadr niezbędnych do tego, żeby tworzyć aparat państwowy, tym bardziej aparat przymusu. Zanim wytworzono, wyszkolono nowe kadry, niezbędny był ten etap, kiedy funkcje kierownicze, funkcje dowódcze spełniali oficerowie sowieccy. Dzisiaj wiemy, historycy zastanawiają się, sprzeczają, czy w czasie wojny i krótko po wojnie, w latach 43 do maja 45, w wojsku polskim służyło bardziej 17 czy bardziej 20 tysięcy oficerów sowieckich. Dzisiaj możemy powiedzieć, że do 1968 roku, bo wtedy generał Mordziłowski, ostatni Sowiet z Polski wyjechał, przewinęło się przez szeregi Wojska Polskiego około 21 tysięcy oficerów i żołnierzy sowieckich. Tyle tylko, że te dane nie obejmują oficerów, którzy pracowali w bezpiece informacji wojskowej i poszczególnych strukturach Obu tych formacji nie obejmują również oficerów, którzy pracowali w wymiarze sprawiedliwości, a przecież wiemy dziś, jak ważną rolę ta część kadry sowieckiej w Polsce spełniała. To ona orzekała wyroki, w co trudno uwierzyć w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej jeszcze do 1950 tak, roku. Pod orłem bez korony. Tak, A byli to często ludzie, którzy mówili bardzo łamanym językiem polskim. Kiedy mówimy całkowicie o tych kadrach, próbując określić je, kto tworzył kadry sowieckie w Polsce, to nie możemy zapominać, że część tych kadr miała rzeczywiście polskie korzenie. Bardzo często miała polsko brzmiące imiona i nazwiska. To jest Stefan Piekarski na przykład. To jest ktoś, o kim nie można by powiedzieć, że to jest oficer sowiecki. To jest jedna z ciekawszych postaci, o której wydaje mi się, że warto w tym miejscu powiedzieć, dlatego że do pewnego momentu ona być może takim symbolicznym wręcz przykładem, kim byli Sowieci, którzy po roku 1944 przyjechali do Polski i przez wiele powojennych lat pełnili kierownicze funkcje. Piekarski urodził się w Zgierzu, przed I wojną światową. W wyniku zawieruchy wojennej w 1914 roku trafił w głąb Związku Radzieckiego. Oderwał się zupełnie od swojej rodziny, która pozostała w Zgierzu. Tam wstąpił do Armii Czerwonej, bardzo szybko awansował w tej hierarchii Armii Czerwonej. Jeszcze do 22 roku utrzymywał jakąś korespondencję z swoją rodziną. Potem ten kontakt zupełnie zanikł. On się bardzo szybko piął w tej hierarchii wojskowej, robił karierę jako prawnik różnych sowieckich trybunałów ludowych, wojskowych. I mamy oto taką sytuację, że w 1943 roku, kiedy zostaje tworzona pierwsza Dywizja nad Oką, pierwszym prawnikiem, który zostaje zatrudniony, jest Stefan Piekarski u Berlinka. W 1944 roku jest już w Polsce, i wyjeżdża stąd dopiero w 1953 roku, pełniąc najwyższe stanowiska w sądownictwie wojskowym. Bardzo ciekawą sytuację mamy w 1945 roku, kiedy okazuje się, że pułkownik Piekarski odnajduje rodzinę, która mieszka w Zgierzu. Tyle tylko, że jego szczęście nie jest pełne, dlatego że wtedy się doreduje, że jeden z jego braci w 1940 roku trafił do łagru, potem wyszedł z Andersem i mieszka w Londynie i niedawno wrócił z Londynu. W czasie kilku spotkań, które się odbywały w Łodzi w Zwierzu, między braćmi, ale też z siostrą, oczywiście co zrobił pułkownik piekarski po tych spotkaniach? Napisał raporty do swoich przełożonych, że takie spotkanie się odbyły i w jakiej atmosferze i o czym rozmawiano. Ten nieco przydługi przykład wydaje mi się, że pozwala zrozumieć część tej kadry, która wróciła do kraju, która została wynarodowiona zupełnie, bo musimy pamiętać, że część tej kadry miała korzenie polskie, ale bardzo specyficzne. Byli to na przykład wnukowie ze słańców z powstania styczniowego. Mamy przykład prokuratora wojskowego Antoniego Lachowicza, Antona Lachowicza, o którym wiemy, że w chwilach słabości, kiedy wódka zawsze w głowie, potrafił wyciągać zdjęcie swojej matki, a matka była jeszcze w stroju czarnym, żałobnym, powstaniowym. powstaniowym i się wzruszać. Ale to była ta chwila słabości, kiedy alkohol brał górę. Kiedy trzeźwiał, oczywiście nie znał litości dla wrogów władzy ludowej. Główne działania całej tej sowieckiej wierchuszki, można powiedzieć od najwyższych szczebli do najniższych, no bo w terenie przecież też działali, sprowadzała się do tego, żeby polować na polskich patriotów, dokonywać czystek w podległych sobie organach, jak w wojsku na przykład, skazywać za patriotyzm, takie sprawy zapadają w bardzo w pamięć, genetyczną nawet. Może się o tym nie mówić w domu głośno, może się mówić, czy wspominać szeptem, albo nie wspominać. I to z dwóch stron albo wuja, który w tym pracował, albo wuja, który za to odsiedział. Czy to nie, nie rzutuje w pewnym sensie na nasz stosunek do Rosji jako takiej, która jest przecież prostą spadkobierczynią Związku Sowieckiego? Jestem przekonany, że oczywiście tak. Być może gdyby przełom roku 1989 miał nieco inny przebieg. Być może gdybyśmy w bardziej otwarty sposób podjęli dyskusję wówczas nad polską historią, dzisiaj bylibyśmy na innym etapie naszej świadomości historycznej. W moim prywatnym przekonaniu lata 90., jeżeli chodzi o postęp prac historycznych, nad najnowszą historią Polski został zaprzepaszczony. Można było zrobić znacznie więcej. Tymczasem zachęciliśmy się wszyscy kapitalizmem. Hasło, które powszechnie było stosowane, brzmiało mniej więcej tak. Zostawmy tą przeszłość, patrzmy co można Gruba zrobić. Kreska. Niektórzy mówią, że to jest kwestia grubej kreski. Można to nazwać w różny sposób. Fakt pozostaje jednak faktem, że lata 90., jeżeli chodzi o budowanie świadomości historycznej, w tym również budowanie naszej wiedzy na temat tego, że do 1956 roku Polska była krajem całkowicie wasalnym zależnym na bardzo wielu polach od Związku Radzieckiego, ten czas byłby wykorzystany zupełnie inaczej. To dopiero dzisiaj mówimy o sprawach, o których w latach 90. nikt praktycznie nie mówił poza kilkoma osobami, których zresztą nikt nie chciał pokazywać ani w słuchać, radiu, ani, ani, słuchać. A, ani słuchać, to prawda. Wszystko przed nami, czyli przed panami badającymi tę historię i ogłaszającymi wyniki swoich badań, które muszą dać wiele do myślenia, tak jak mnie dzisiaj dały, za co bardzo dziękuję i słuchaczom sądzę też. Pewnie spotkamy się jeszcze w tym studiu. Na razie bardzo panu dziękuję. Przypomnę, że w cyklu Tajna Historia Polski gościłam dziś profesora Krzysztofa Szwagrzyka, historyka z Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. A my usłyszymy się niebawem. Olga Braniecka. Nie znajdowały pokrycia rzeczywistości. To nieprawda, prawda Tajna historia Polski.